Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 3 kwietnia. Na zegarze 16. A przed nami serwis trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Trwa szczyt świątecznych wyjazdów, większy ruch na drogach, pociągi pełne. Policja złapała podejrzanych o wysadzenie w zimie bankomatów pod Tatrami. Festiwal filmowy w Kanu ujawnia kolejne elementy programu. pojawił się John Travolta czy Barbara Streisand. Polacy ruszają na święta. Na głównych trasach coraz większy ruch na autostradzie A1 między Toruniem a Łodzią. Korków nie ma, ale widoczny jest już długi sznur samochodów. Sytuację na jedynce sprawdza Maciej Strzemski. W rejonie Torunia, Włocławka i Łodzi na części stacji ceny paliw maksymalnie według wskazań rządu. Są jednak stacje, na których cena paliwa o 2-3 grosze niższa od górnej granicy. Pewnie na jakąś tam krótką metę jak najbardziej dobry ruch. Natomiast dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie rozwiąże, no to można powiedzieć tutaj, no jakieś tam rozwiązanie Doraźne. Na jedynce na razie tłoku nie ma. Jednak na węzłach w Toruniu, gdzie są punkty opłat i na dużym węźle łączącym jedynkę z dwójką, spory ruch. Część kierowców już jedzie do rodzin na święta, bo daleko i lepiej, wolniej i bezpieczniej niż w pośpiechu. Mieszkamy dosyć daleko i zawsze, nawet ten jeden dzień, jak można spędzić dłużej, to staramy się to robić. Co odpocząć, a musimy wcześniej wrócić nie w poniedziałek, tylko w niedzielę. Przypomnę, część stacji paliwowych ustaliło ceny na maksymalnym pułapie, ale jest spora liczba stacji, w których ceny są niższe od górnej granicy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minister energii odgłosił maksymalne ceny paliw na cały okres świąteczny. Poszło w górę od jutra za popularną 95. Zapłacimy 6,21 zł za litr, za 98,6,82 6,82, a za olej napędowy 7,87 Wzmożony ruch przed świętami, także na kolei i na lotniskach. Więcej podróżnych to dodatkowe pociągi i loty, dlatego część osób zdecydowała się wybrać w podróż już dziś. Martyna Szymczakowska. Nie każdy spędzi święta w domu. Na lotnisku Chopina w Warszawie nie brakuje tych, którzy przed świętami uciekają daleko. Lecimy do Maroko. Nie chcemy gotować w domu, więc lecimy sobie tutaj do innego klimatu. No mam nadzieję, że będzie bardzo przyjemnie. Staramy się propagować z dingu na całym świecie. Wzmożony ruch jest też na dworcu centralnym w Warszawie. Ja jadę do domu, do Częstochowy. Tak się rozglądam dzisiaj mam wrażenie, że ruch jest większy niż zwykle na dworcu. No to są święta, no to wiadomo. Dużo wcześniej ja dużo. pan kupował bilet? Tydzień jakoś przed. Na okres świąteczny PKP Intercity uruchomiło 50 dodatkowych Pociągów, a składy kolejnych 70 wydłużyło. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Teraz w serwisie smutna informacja: nie żyje legenda polskiego roka Wojciech Morawski miał 76 lat, był perkusistą znanym z gry z breakoutem czy Perfektem, którego był współzałożycielem. Wiadomość o śmierci muzyka przekazał Zbigniew Hołdyst. Wojtek to wyjątkowa postać w świecie muzyki i w ogóle chyba w świecie. Dlatego, że to nie tylko. Wybitny perkusista, ale też w pewnym sensie wybitny poeta, filozof i dla wielu ludzi po prostu serdeczny przyjaciel. Pod koniec życia Wojciech Morawski zmagał się z chorobą, zmarł w domu artysty w Skolimowie. Podejrzanie o wysadzanie bankomatów pod Tatrami zatrzymani przez policję. Trzej mieszkańcy Podhala próbowali ukraść pieniądze w Zakopanem i Murzasichlu na przełomie grudnia i stycznia. Mimo użycia ładunków wybuchowych w obu przypadkach im się to nie udało. Sprawcy uciekając z miejsca zdarzenia pojazdem w obawie przed zdemaskowaniem porzucili ten samochód, którym się poruszali, a następnie podpalili go, by zatrzeć po sobie ślady. Mówi Anna, Zbroja Zagórska z Małopolskiej Policji. W mieszkaniach sprawców znaleziono odzież, której użyli podczas napadów. Usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi im do 10 lat więzienia. Znam artystów, którzy będą w centrum uwagi podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Do rozpoczęcia największej filmowej imprezy na świecie pozostał ponad miesiąc. Co ujawnili organizatorzy Nasz paryski korespondent Stefan Folzer. Ten przebój z musicalu Grease zawładnie w tym roku czerwonym dywanem. Do Kan po siedmioletniej przerwie powróci jego główna gwiazda, John Travolta. Tym razem jednak nie jako aktor. W ramach pozakonkursowych pokazów zaprezentowany zostanie jego reżyserski debiut. Propeller One Wait Night Coach to adaptacja autobiograficznej powieści Travolty opowiadająca o jego dziecięcej fascynacji podróżami lotniczymi przestworzy festiwal zabierze widzów do Tolkienowskiego Śródziemia. Honorową Złotą Palmę za całą karierę odbierze nowozelandczyk Peter Jackson, reżyser kultowej trylogii Władca Pierścieni, która zostanie zaprezentowana podczas specjalnych pokazów. Honorową nagrodę odbierze także śpiewaczka, aktorka, reżyserka i producentka Barbara Streisand, która pojawi się w Cannes po raz pierwszy w swojej karierze. Lista filmów nominowanych do głównej nagrody Złotej Palmy zostanie ogłoszona za tydzień, a festiwal rozpocznie się 12 maja. Stefan Folce Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pierwsza odsłona popołudniowego serwisu sportowego Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trzecia z rzędu porażka reprezentantów Włoch w eliminacjach na piłkarski mundial zbiera żniwa. W dzień po przegranej z Bośnią i Hercegowiną do dymisji podał się prezes federacji, a dziś ogłoszono, że posadę stracił selekcjoner Gennaro Gattuso. Będąc piłkarzem Premier League trzeba uważać na język i czasem po prostu się w niego ugryźć. Niemiłe konsekwencje za dość niefortunną wypowiedź dotknęły Enzo Fernandeza. Pomocnik Chelsea w jednym z wywiadów oznajmił, że rozważa zmiany klubu po Mistrzostwach Świata, sprawdzi dostępne opcje i że chciałby mieszkać w Hiszpanii. Władze Chelsea postanowiły zawiesić Argentyńczyka na dwa mecze. Jego kontrakt, przypominamy, obowiązuje do 2032 roku. A teraz Formuła 1 i bardzo rozczarowujące zmiany w silnika wprowadzone w tym sezonie. Rzuca się to na widowiskowość wyścigów. Obowiązują obecnie jednostki hybrydowe o mocy przekraczającej tysiąc koni mechanicznych, o równym podziale mocy między silnikiem spalinowym a elektrycznym. To spore utrudnienie dla kierowców, którzy często nie radzą sobie z gwałtownie wytracającymi prędkość autami. Dochodzi często do kolizji. 9 kwietnia w ramach zarządzania kryzysowego FIA postanowiła zaprosić na spotkanie szefów zespołów i producentów silników. Mówi były inżynier do spraw aerodynamicznych, dynamiki w Ferrari i McLarenie w Formule 1, Patryk Sokołowski. Mamy tak zmienioną formułę silnikową w tym, w tym sezonie, że niepełniowane są umiejętności kierowcy, żeby Cisnąć tym bolidem na totalnym limicie, tylko trzeba zarządzać ładowaniem baterią i wykorzystywać płynną do bólu jazdy i zarządzanie energią elektryczną, która no, się bardzo szybko wyczerpuje. Ogląda się kwalifikacje Formuły 1 w tym sezonie fatalnie i to nie jest już Formuła 1, gdzie liczy się totalny limit przyczepności. Po odwołaniu kwietnowych Grand Prix w Bahrajnie i Abu Dhabi Formuła 1 wróci na początku maja w Miami. W sporcie za godzinę cofniemy się do wydarzeń wczorajszych, do Ligi Mistrzów Szczypionistów i finałów hokejowych, bo znamy już brązowego medalistę. To Zagłębie Sosnowiec, a GKS Tychy prowadzi z Gieksą 2 do 0. Będzie też o Karlingu Do usłyszenia. Kwiecień plecień to jest hasło na dzisiejszy dzień, bo zachmurzenie kapryśne, są też przelotne opady deszczu, temperatura w tej chwili najchłodniej w Koszalinie i Zakopanem, 6 stopni, 10 stopni w Toruniu i Gorzowie, w Łodzi, Suwałkach i Wrocławiu, 11, 13 w Katowicach i Warszawie, a najcieplej 14 stopni w Krakowie. W nocy z kolei zachmurzenie duże i od minus 1 do 2 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Powoli dobiega końca ten urodzinowy tydzień trójki, a to już mruga do nas Wielkanoc, więc świętujemy. Proszę Państwa, choć te urodziny jeszcze długo z nami zostaną i będziemy przypominać o tym, co wydarzyło się w środę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a także w tym studiu, w popołudniowej audycji specjalnie przygotowanej na ten dzień, tak jak 100 lat temu, no ale dzisiaj popołudniowa audycja także do 18, tak jak w środę. Po 18 wyjątkowo nie trzecia godzina, a audycja specjalna, audycja Tomasza Sajewicza prosto z Jerozolimy. W Pulsie Trójki z kolei Monika Suszek i jej goście opowiedzą między innymi o tym, jak wygląda sytuacja w strefie gazy pół roku po zawieszaniu broni i w kontekście bardzo intensywnie zmieniającej się sytuacji w regionie. Do 18 za to tematy, które przyniósł dzień, ale pojawią się też oczywiście tematy związane z nadchodząc. Świętami. Poszłam do apteki, ponieważ zamówiłam 20 bandaży gipsowych na jajka. i Było pani... podejrzane. I pani z apteki mówi, pani będzie robić jakieś jajka. Coś pani będzie z tym robić. 20 bandaży gipsowych na jajka. Cóż to za nowa, jak się domyślam, tradycja, o tym opowiemy. Przed 18 będziemy też państwa namawiać, żeby te święta spędzać nie tylko za stołem w pozycji siedzącej, między żurkiem a mazurkiem. Czy planujesz, Pani jakąś aktywność fizyczną w święta, żeby nie zasiedzieć się przy stole? Codziennie na spacery będę wychodzić z dzieckiem. Córka się nauczyła chodzić, więc teraz już jest nie do zatrzymania. W święta piłka będzie grana, będzie trening. Jeszcze polejemy się wodą. Trzeba pogodę wykorzystać. Bardziej bieganie mi się wydaje. Bardziej takie noszenie dzieci, biegi z dziećmi, za dziećmi tego typu aktywność. Bieganie za dzieckiem albo bieganie z dzieckiem. Te dyscypliny bardzo mi się podobają. Powinny być olimpijskie, mam wrażenie. No ale oczywiście pojawią się także tematy e, tego dnia. Zaczniemy już za kilka minut od wyroku dla aktywistek ostatniego pokolenia, które oblały farbą warszawską syrenkę nad Wisłą. 22 i 7 trójek. Tematów do rozmowy nam nie zabraknie. E, I jak co piątek także czekamy na te podpowiedziane przez państwa. Na Przykład, czy państwo są już w drodze, czy może w ferworze przygotowań. Polecamy się do Towarzystwa do 18. Jacek Frenzy cel przy telefonie, Maciek Załęcki za sterami, Michał Jędrkowiak program przygotował i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Jestem też ciekawa, a propos świąt yy, i dyscyplin olimpijskich, jak szybko u Państwa po zapewnieniu nie, nie pomagajcie mi, poradzę sobie, pada skarga, nikt człowiekowi nie pomoże, bo u mnie to jest I zwykle pięć minut. Have a- Good job. day Do ostatniej nutki heaven knows I'm miserable now i e the smiths. 14 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Aktywistki ostatniego pokolenia zostały skazane za oblanie pomnika warszawskiej Syrenki pomarańczową cieczą. Sąd stwierdził, że choć uszkodziły zabytek, nie dopuściły się aktu huligaństwa. Proszę o powstanie zostanie ogłoszony wyrok. Sąd Janowy dla Warszawy i śródmieścia w Warszawie uznaje za winne. Sędzia Marcin Kowal skazał Julię P. i Mariannę J., działaczki ostatniego pokolenia, na 6 miesięcy prac społecznych, po 3000 tysiące złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz po 30 tysięcy złotych na rzecz warszawskiego ratusza. To jest alarm! Dwa lata temu aktywistki oblały wodą z pomarańczowym barwnikiem pomnik warszawskiej syrenki. Jesteś na syrence nie ma dziś śladu po pomarańczowej cieczy, ale co podkreślił sędzia, aktywistki oblały zabytek. Zabytek jest chroniony właśnie dlatego, żeby pewne wartości, które on wyraża, były przekazywane dla pokoleń, dla, dla kolejnych pokoleń, dla, dla kolejnych osób. W przypadku zabytku możemy mówić o zrealizowaniu ustawowych znamion w postaci właśnie tego uszkodzenia. No, skutek w istocie każdej ingerencji w tenże zabytek, które skutkuje pogorszeniem stanu tegoż zabytku. Na pewno to nie jest tak, że, że żałuję. Julia, ostatnie pokolenie. Też absurdalne jest to, że sędzia powiedział, że ze względu na młody wiek i brak dochodów, bo to jest niska kara, skąd mam się 30 tysięcy? Oskarżyciel wnioskował o karę więzienia, ale sąd nie przychylił się do tego wniosku. Tak samo nie podzielił poglądu, że to, co zrobiły aktywistki, było czynem chuligańskim. O chuligańskim charakterze można mówić wówczas, kiedy ktoś działa bez powodu bądź z błahego powodu. No tego sąd w zachowaniu oskarżonych oczywiście się nie dopatruje. Uzasadnienie sądu można streścić słowami, że idee były słuszne. Chodziło o nagłośnienie sprawy kryzysu klimatycznego, ale czyn był bezprawny, bo zabytek został oblany, a do walki z kryzysem klimatycznym aktywistki się nie przyczyniły. Oskarżone swoim działaniem przekonało osoby przekonane już. Naprawdę nikt nie zapraszałby tylu ekspertów, ale też tylu działaczy do mediów chociażby. Gdybyśmy składali petycję, z pod tym kątem, myślę, że, że to osiągnęło Wyrok jest nieprawomocny, a obrońcy złożą apelację do sądu drugiej instancji. Na ogłoszeniu wyroku w sprawie aktywistek ostatniego pokolenia był Józef Niewiarowski. A to nasza piosenka Dnia na Piątek, nowa piosenka Jacka White'a, G.O.D. and the Broken Ribs. Witamy w raju. Got a little place to do Jack White w sobotę pojawi się w amerykańskim programie satyrycznym Saturday Night Live jako gość muzyczny na dzień wcześniej, czyli w piątek wypuszcza dwa nowe utwory. Pierwsze od kilku lat i jednym z tych utworów jest właśnie G.O.D. and the Broken Ribs". Proszę go szukać już od jutra pewnie w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. No i przypomnę, że Jack White pojawi się z dwoma koncertami w Polsce na początku czerwca, 1 czerwca w Warszawie, 2 czerwca w Krakowie. A teraz temat... Koło świąteczne, tak bym powiedziała, bo e, po pierwsze mamy od Państwa pierwsze życzenia. Dzień dobry, zdrowy, spokojny, świąt całej trójce oraz słuchaczom. Ważne, żeby pamiętać o najstarszych i starszych członkach rodziny. Pewnie czekają, żeby to nie było takie przymusowe odwiedziny, tylko pełne ciepła, miłości i zawsze można porozmawiać ze, ze starszym pokoleniem. Bardzo państw, pań, Państwu i Pani dziękuję za to przypomnienie i za ten bardzo ważny głos i będziemy kompletować cały bukiet tych życzeń i państwo również mogą się przyłączyć, to są życzenia dla nas wszystkich 22 i 7 trójek. No a z tematów około świątecznych także to, że z pewnością wielu z państwa teraz w trasie, więc zachęcamy do tego, żeby się nie denerwować, że ktoś jedzie za wolno, że ktoś jedzie za szybko, że wyprzedza albo może nie wyprzedza. Naprawdę szkoda zdrowia. Nie ma kierunkowskazów, przerzucanie się z pasa na pas, przed nosem komuś wjeżdżanie, Wyprzedzanie, po czym hamowanie, skręt w prawo. Agresja na drodze to nasza codzienność, mówią spotkani przeze mnie ludzie. Według nich przyczyn złego zachowania jest wiele. Myślę, że to jest takie pobudzenie jakieś, takie, że no, chcą być lepsi, chcą być szybciej, prędzej. Może coś nie, nie na pracy, może nie w rodzinie. Jeżeli byłby szczęśliwy, to nie miałby tego problemu. Agresja na drodze to nie tylko zły dzień. To złożony mechanizm psychologiczny, efekt współdziałania pewnych cech osobowości, mechanizmów motywacyjnych oraz sposobu interpretowania tego co na drodze jako prowokacji tłumaczy dr Ewa Odachowska-Rogalska z Instytutu Transportu Samochodowego, która jest autorką badań na ten temat. Z jednej strony mówimy o tym, że istnieje podłoże biologiczne do reagowania w sposób agresywny, z drugiej strony mamy bardzo dużą rolę modelowania jako takiego sposobu wyrażania emocji. Trzecim komponentem może być ten czynnik sytuacyjny, który będzie potencjalnym wyzwalaczem u osób, które mają tego rodzaju predyspozycje. Co ciekawe, dla osób o wysokim poziomie impulsywności. Ryzykowne manewry, nadmierna prędkość czy dominacja w ruchu stają się subiektywnie nagradzające i dostarczają silnych bodźców emocjonalnych. A jak reagują ci kierowcy, którzy zostali zaatakowani? Nie, no jedziemy dalej, bo w sumie nie ma co zwracać uwagi na takich ludzi. Krzyczę sobie w samochodzie, okna zamknięte mam zawsze, krzyczę sobie po prostu, żeby wyrzucić to z siebie bo raz jak przejechałem się i nic nie mówiłem, nic nie robiłem jechałem spokojnie wchodząc do windy byłem roztrzęsiony cały. Świąteczne podróżowanie już się rozpoczęło, pośpiech nie jest wskazany bo ruch na drogach nie mały. policja apeluje o spokojną jazdę szczególnie na dalekich trasach jeżeli zaobserwujemy niebezpiecznego kierowcę nie próbujmy go zatrzymywać warto poinformować patrol i zarejestrować wykroczenie telefonem mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji nie podejmujmy sami Interwencji. Wykonajmy telefon na numer 112, jeżeli jakąś dokumentację będziemy mieć fotograficzną, czy w postaci nagrania na pewno nam to pomoże. Nie tylko rozwaga na drodze i odpowiednia prędkość pozwolą nam spokojnie dojechać do celu. Ważne jest również przygotowanie się do podróży. Ciepła kawa i herbata w termosie to naprawdę coś, co każdy z nas powinien mieć ze sobą, nawet i prowian. Mówi Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Bo nie wiemy, co się wydarzy po drodze. Warto też mieć bak zatankowany do pełna. Zadbajmy też o to, żeby w był płyn. Oczywiście nie dostaniemy za jego brak mandatu, ale za brudną szybę już na pewno tak, a to też jest i nasz komfort, i nasze bezpieczeństwo. Do tego wszystkiego dobrze zaplanujmy trasy. No i trzeba jechać spokojnie, bez nerwów, bo postawy kierowców mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo drogowe. Wiele analiz pokazuje, że kierowcy, którzy są na siebie mili, dr Ewa Odachowska-Rogalska. To są kierowcy, którzy przeżywają mniej stresu, to są kierowcy, którzy lepiej się czują w ruchu drogowym. Najczęściej to nie włączają kierunkowskazu, zajeżdżają drogę, a później mają jeszcze pretensje jak dostaną klaksonem albo światłami. No i jeszcze coś przez szybę krzyczą. Ja jestem spokojna i o to właśnie chodzi, żeby pozostać spokojnym i w tej spokojności na przykład do niedzieli, do Dnia Grzeczności za Kierownicą i w niedzielę także i poniedzieli również spokojnie, spokojnie, spokojnie, niech ten Dzień Grzeczności za Kierownicą będzie codziennie. No a obchodzić można już od dzisiaj. Tematem zajęła się Monika Gosławska. A ja przypomnę jeszcze, że dziś specjalna ramówka w Trójce, po 18 audycja Tomek w Jerozolimie, Tomasz Sajewicz i jego goście, prosto z Jerozolimy, po o dziewiętnastej nie lista dziś, ale wielkopiątkowa pora wyciszenia. Zaprasza Mateusz Tomaszuk. A po 22:00 specjalna audycja Maćka Wasielewskiego. Rozmowy niegłośne. Maciek jest mistrzem takich rozmów. No i on i goście porozmawiają o tym, czym jest we współczesnym świecie poświęcenie. Zachęcamy, żeby zostać z nami.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 Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Ogłoszenie społeczne. Już prawie 16.30. Skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zeblewski. Co najmniej trzy osoby zginęła, 8 osiem zostało rannych w wyniku rosyjskich nalotów bombowych w ciągu dnia na obwód doniecki i żytomierski. Informują o tym ukraińskie władze. Rosyjskie siły użyły ponad pół tysiąca dronów i prawie 40 rakiet. Według najnowszych informacji na północy obwodu żytomierskiego zniszczono 18 budynków, w tym 9 mieszkalnych. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zaprasza dwóch sędziów, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, żeby zgodnie z obowiązkiem rozpoczęli pełnienie służby. Podaje stacja TVN24. Przedwczoraj Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od Magdaleny Bętkowskiej i Dariusza Szostka. Głosami koalicji rządowej w połowie marca posłowie wybrali w sumie sześcioro nowych sędziów Trybunału. Przypomina o tym Kancelaria Sejmu i podkreśla, że do tej pory prezydent nie wykonał ustawowego obowiązku odebrania ślubowania od wszystkich wybranych sędziów, a odmowa nie znajduje podstawy prawnej. Podczas świątecznych wyjazdów potrzebny jest rozsądek i odpowiedzialność, apeluje do kierowców policja. Zwiększony ruch, pośpiech oraz zmęczenie kierowców. To czynniki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Nie zabraknie również kontroli w rejonach przejść dla pieszych oraz miejsc o dużym natężeniu ruchu. Mówi podkomisarz Anna Huszcza, na drogach przez całe święta bezpieczeństwa pilnować będzie 5 tysięcy policjantów. Pełny serwis trójki o 17. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Spora na wiadomości ekonomiczne. Tak, zapraszam. Podwyżki cen diesla w hurcie powodują wzrost ceny maksymalnej od jutra. I uwaga, aż do wtorku włącznie cena maksymalna dla benzyny 95 wyniesie 6,21 zł za litr, benzyny 98,6,82, a dla oleju napędowego 7,87 zł. Obecnie na stacjach płacimy trochę poniżej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 Istnieje ryzyko, że po świętach ceny ropy na rynkach światowych dalej będą rosły. Do Krajowego Rejestru Długów wpisanych jest już ponad 180 tysięcy osób, które nie uregulowały zaległości wobec sądów, grzywien, kosztów sądowych czy nawiązek. Ich łączne zadłużenie przekroczyło miliard złotych i cały czas rośnie. Wpisów dokonało 361 spośród 377 sądów powszechnych działających w naszym kraju, mówi Adam Łącki, prezes KRD. Długi sądowe to szczególna kategoria zobowiązań, bo nie wynikają z decyzji zakupowej czy kredytu, lecz z prawomotnych orzeczeń sądu. Pokazują, że sankcja albo obowiązek nałożony przez państwo nie zostały wykonane na etapie, na którym sprawa powinna zostać zamknięta. Gdy taka należność trafia do rejestru, przestaje być wyłącznie problemem wymiaru sprawiedliwości, a zaczyna wpływać także na wiarygodność płatniczą dłużnika i jego funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Wpis może utrudniać dostęp do finansowania czy zawierania umów, a rekordowy dłużnik jest winien sądom ponad 75 milionów złotych. W tym roku, podobnie jak przez dwa poprzednie lata, nie będzie zbiorów winniczków na Warmii i Mazurach. Powodem jest konieczność ochrony osłabionej lokalnej populacji tego ślimaka. Winniczki to największe lądowe ślimaki występujące w Polsce. Jako produkt spożywczy są eksportowane do Francji, Hiszpanii i do Włoch. W Wenecji znów obowiązuje opłata za wjazd do miasta w dniach i godzinach szczytu turystycznego od Wielkiego Tygodnia do końca lipca. Z opłaty w wysokości 5 lub 10 euro zwolnieni są przyjezdni, którzy rezerwują nocleg, bo w hotelach i w pensjonatach płacą oni podatek turystyczny. A sporo Polaków spędzi święta wielkanocne na południu Europy, najczęściej we Włoszech, właśnie w Hiszpanii i na Malcie. W kraju największą popularnością cieszy się Bałtyk, spada popularność wyjazdów w góry. Pod Tatrami zarezerwowanych jest około 65% miejsc noclegowych na najbliższą Wielkanoc. Dolar kosztuje dziś po południu 3,70 zł, a euro 4,27 W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, stopniowo od północnego zachodu będzie wzrastać do dużego, więc trochę deszczu też może się pojawić, a temperatura na przeważającym obszarze kraju od minus jednego stopnia do dwóch stopni Celsjusza, a cieplej na krańcach północno-zachodnich, tam od trzech do pięciu stopni chłodniej, z kolei w rejonach podgórskich Karpat od minus do minus trzech stopni. 22 i trójek. Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli dobrze zrozumiałam Państwa rady, to podróżujemy i świętujemy spokojności bez nerwacji, tak? No w porządku. Ja się z tym zgadzam. I taki mam plan. Spokojnie w takim razie i bez nerwów. Trzymajcie się. No, lepiej bym, panie Januszu, tego nie ujęła. Bez nerwacji. Nerwacji unikamy jak ognia. A jeśli zdarzy się sytuacja nerwacji podnosząca ciśnienie, wdech... Wydech, liczymy do dziesięciu i już jest spokojniej. Talk, talk. Life's what you make it. Trochę klasyki na piątek. I pamiętają Państwo, prawda? Bez nerwacji. I za kółkiem, i nie tylko. 20 minut pozostało do 17. Kontynuujemy tematy świąteczne. Pogoda na Wielkanoc bardzo przyjemna się szykuje. Miejscami ma być nawet 20 stopni, ale nie oszukujmy się, bardzo wielu z nas spędza święta w pozycji siedzącej, więc jak zmotywować siebie oraz, co ważne, pozostałych członków rodziny, żeby się trochę poruszać? Radzi Paweł Turski. Pierwsza rada to zaplanowanie świątecznej aktywności już teraz. Zanim jeszcze zasiądziemy przy stole. Bo dzięki temu będzie trudniej nam się później z tego wycofać. Podpowiada psycholog sportu Bartosz Pietruszewski. Jeszcze lepszą motywacją będzie to, że zawczasu umówimy się z kimś albo z grupą osób... Na wspólną aktywność fizyczną, bo to też jeszcze bardziej będzie nas mobilizowało, jeżeli z kimś się omówiliśmy, trudniej będzie się z tego wycofać. Czy planujesz Pani jakąś aktywność fizyczną w święta, żeby nie zasiedzieć się przy stole? Ja zawsze dużo spaceruję, tak około 20 tysięcy kroków dziennie, więc święta też, na pewno. Codziennie na spacery będę wychodzić z dzieckiem, a to jest bardzo duża aktywność, bo córka się nauczyła chodzić, więc teraz już jest nie do zatrzymania. Bardziej takie noszenie dzieci, biegi z dziećmi, za dziećmi. Tego typu aktywność. Do aktywności przekonać nas oraz naszych bliskich mogą także zalety płynące z ruchu. To, co jest ważne, to mówić, co nam to da. Tak ma Liga Krawczyńska, psycholożka organizacji. Co ta aktywność, ten sport, jak to się przełoży na rodzinę, jak to się przełoży na relacje, jaki to będzie miało wpływ na nas, bo z reguły raczej działa na plus. Jesteśmy bardziej jednak zrelaksowani, bardziej wypoczęci, bardziej spokojni, więc na pewno rodzina najbliżsi na tym zyskają. Do osób starszych trafią inne argumenty niż do osób młodych, dodaje Bartosz Pietruszewski. Do nich często trafiają argumenty zdrowotne, że ruch to zdrowie, że dzięki temu będą się lepiej czuli, że ten następny dzień będzie dla nich lżejszy, fajniejszy i to powoduje, że jednak łatwiej jest im się skłonić do wykonywania tej aktywności fizycznej. W święto piłka będzie grana, będzie trening. Są koledzy do grania? Są koledzy, spotkamy się, zagramy na boisku, jeszcze polejemy się wodą. To może być piłka, może być siłownia bieganie. Trzeba pogodę wykorzystać. Bardziej bieganie mi się wydaje, bo jak w niedzielę tak ładnie, słonecznie, to trzeba mieć coś pobiegać. Niedziela, no to long runy mamy w planie, to podejrzewam, że z kolegami jak się złapiemy, no to z 20, 25 może. Trzecia rada może zaskoczyć, jest bowiem bardzo nieoczywista. Zaczyna się przed komputerem lub telewizorem i polega na tym, by dostarczyć do głowy informację, że sport jest fajny. W tym celu należy obejrzeć sobie jakąś aktywność fizyczną, jakiś sport. To jest jeden ze sposobów, który najbardziej pobudza osoby do tego, że jednak zachęca fajnie, warto się ruszyć. I to pomimo tego, że lenistwo stara się wziąć górę. Nie wiem jak Państwo, ale ja wszystkie te rady biorę sobie do serca, aczkolwiek ta ostatnia rzeczywiście jest dosyć zaskakująca. Jestem bardzo ciekawa, czy na Państwa aktywizująco działa oglądanie, jak inni, bardzo często wybitnie uzdolnieni w swoich dyscyplinach, e, uprawiają sport. 22,7 27 trójek. Być może mają Państwo do tego jakiś komentarz. A to Florence and the Machine. We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth? The very thing you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a no mother. I am Uh. I need my in my skin. Serdeczności, uprzejmości i wyrazy przyjacielskiej miłości dla wszystkich słuchaczy, dla całej ekipy dziennikarskiej programu trzeciego, no i nieustającego zdrowia nie tylko w okresie świąt, ale przez wszystkie dni roku. Florence and the Machine King. Też pojawi się Florence w Polsce na początku lipca. Telefony od państwa. Pan Stanisław złożył nam życzenia, a teraz jeszcze pan Rafał z Radą. Dzień dobry. Dzień dobry, ja akurat wracam z Kierlikówki, to jest taka mała miejscowość w Małopolsce, gdzie od 15 lat jeżdżę do pani gospodyni po różne wyroby świąteczne, a to żurek, a to smalczyk, jak ktoś ma niski cholesterol, a to chleb taki pieczony w prawdziwym piecu chlebowym i czego ja się nauczyłem przez te 15 lat? Ano tego, żeby tego nie wozić wszystkiego w środku auta, tylko w bagażniku, bo często było tak, że że sobie skubnął chlebka, tu trochę chyłbaski, tu łamę kabanosika i jak przyjeżdżam do domu, no to wszystko było prawie obżarte i to tak trochę nieładnie wyglądało, Ale teraz włożę w bagaźniku i wszyscy dobrze. Pozdrawiam całą trójkę. Wesołych Świąt. Sprytnie pan to myślił. Pozdrawiamy serdecznie panie Rafale. Te przedświąteczne rady, racjonalizatorskie pomysły na przeważenie jedzenia i powstrzymywanie się od łakomstwa oraz zmobilizowanie do ruchu chętnie przyjmiemy 22 i 7 trójek. Tu trójka. Audycja popołudniowa. 12 minut pozostało do 17. Teraz temat bieżący. Drugą dobę trwa protest okupacyjny związkowców w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Blisko 30-osobowa grupa przedstawicieli 12 związków zawodowych nie wyklucza pozostania w budynku przez święta. A protestujący oczekują rozmów z ministrem finansów w sprawie podwyżek płac dla blisko 50 tysięcy pracowników ZUS my chcemy, żeby za te zadania, które wykonujemy, odpowiednio nam zapłacono. Tak, Lędzion, Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS. Nie wyjdziemy, dopóki pan minister finansów nie powie nam w oczy, że zadania tak, pieniędzy nie. Czego państwo oczekują i jakich kwot się domagacie? Od października 2025 jesteśmy w sporze zbiorowym o kwotę 1200 zł. Robert Baraniak, Związek Zawodowy Pracowników ZUS niezależny. Propozycja pracodawcy 200 zł, nijak się ma do naszych oczekiwań. Jeżeli państwo oczekują 1200 zł. Pracodawca mówi 200 to chyba gdzieś jest błąd. Jest rozbieżność to wielka. Regina Borkowska NSZZ Solidarność ZUS. Tylko, że my oczekujemy, żeby ministerstwo przydzieliło środki w ramach tych zadań, które nam daje. Bo to jest tak, że my dostajemy zadania jako zakład. Płacimy i zasiłki, i 800+, i wszystko co tylko się pojawi. Dlatego też oczekujemy już po raz kolejny, żeby nam rząd zapłacił za te wszystkie zadania, które nam państwo nakłada. Wczoraj był pan Sebastian Gajski, minister. Beata Wójcik, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Z tego spotkania, z tych rozmów wynikało, że w zasadzie ministerstwo nie ma nam nic do zaproponowania oprócz tych środków, które są w posiadaniu pracodawcy. Nadal trwają rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych. Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS. Pracodawca przeanalizował i dokładnie przedstawił możliwości pozyskania dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe z pozostałych pozycji planu finansowego zakładu na 2026 rok i te rozmowy cały czas trwają. Natomiast Ministerstwo Finansów w ogóle się nie odezwało, w ogóle nie wykazuje żadnego zainteresowania i pracownicy są z niezmaczeni tym, że wykonując tak ważne zadania dla państwa, państwo nas traktuje jak niewolników, bo to trzeba nazwać po imieniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Sprawy związane z zasadami wynagradzania pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z przepisami są wyłącznie regulowane przez Układ Zbiorowy Pracy, którego stroną jest z jednej strony ZUS jako pracodawca, z drugiej strony związki zawodowe. Od wielu lat nakładane są dodatkowe zadania. Przy każdej jednej akcji jesteśmy widziani. Jesteśmy najtańsi, jesteśmy solidni, jesteśmy doświadczeni. Tylko szkoda, że nie ma to przełożenia w wynagrodzeniach tych pracowników. Jaki jest plan zatem na święta? Czekamy na ministra finansów, liczymy na cud świąteczny i że nie chce nas tu oglądać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ale jak najbardziej jesteśmy gotowi i przygotowani na to, żeby święta spędzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeśli będzie taka potrzeba. Tak mówią pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a z ustaleń Jacka Frencla, który zajął się tematem, wynika, że minister finansów proponuje spotkanie, ale dopiero 10 kwietnia. Pojawiło się w programie kilka rad, jak zmobilizować się w święta do ruchu i miałam wątpliwości, czy oglądanie sportowców jest mobilizujące, bo jedna z tych rad właśnie tego dotyczyła. Państwo nie zawodzą. Dzień dobry, a ja powiem, że mnie motywuje obejrzenie sobie do aktywności srebrnego medalisty naszego Tomasza Sikory. Na YouTubie można sobie obejrzeć jego wyczyn, jak zdobywa srebrny medal. Bardzo dziękuję za tę podpowiedź. Będę się mobilizować w takim razie razem z medalistą olimpijskim 22,7 trójek w każdej sprawie. Dziś telefony od państwa odbiera Jacek Frenzel, a to The Whipping Song, Nick Cave and the Bad Seeds. See the wind, bring. 4 minuty do 17. Sięgniemy jeszcze przed 17:00 po utwór z płyty I Ching, nagranej tu przy Myśliwieckiej w studiu M1. Muzycy kilku zespołów spotkali się przy tym nagraniu, m.in. Perfektu, WW, Manamu, Porter Band. W większości utworów z tej płyty na perkusji gra Wojciech Morawski. Także w tym różne rozmowy z życiem. Jak strach na wróble w letni zmierzch Drogą stary aktor szedł Zabić czas przed sobą, rolą z różnych szkół. Życie rzekł, oto własnów trudu, bawi się po to by jak szczur. Do gardła, do i wysysaczkę o to te jak jest. Obserwując po armię dwie Bitwy z giełk i okrutną śmierć Przypływ się śmierć. Ja byłem kiedyś młody Wódz obniżył głos I wierzyłem w ideę. Za jednym z mórz do mnie i wyciągnął nóż. Życie się znudziło, mówi o czym, czas na ciebie już. Jezu, nie rób tego krzyczę to co chcesz ci dam, ja przed sobą całe życie mam. Różne rozmowy z życiem. Zbigniew Hołdys zaśpiewał, zagrał na gitarach Wojciech Waglewski, na gitarze bottleneck, a na instrumentach perkusyjnych Wojciech Morawski. Dziś go pożegnaliśmy. Autopromocja. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Kasia Stankiewicz. Mam Andrzej Dąbrowski. Zielono mi, szmarak Reniusis. Proszę we mnie. Barbara Brońska. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję